a a czy to pies, że u jednych zbudza stres? Cóż, innych rozbawia do łez, a mnie woła S.O.S. Tak jest, jest na posterunku Gotów do meldunku Lecz brak szacunków szacunku w stosunku do w stosunku bo wa hała, wa burda czekaj ja nie kupuję psa Choć nie uciekam Przyrzekam, że czekam Bo jestem pewien, że oswoi się tak Jak oswoi się mnie jeden Dziewięć, dziewięć, dziewięć siedem Wytarz za słuchawkę A co jak kwiatek do kożucha Słuchaj, sprawdź mą zajawkę Nie kryję, że kautury ja nie trawię Lecz nie trafiam też braku kultury Gdy z grubej rury ponury strzela który w Wtóry błąd, błąd nie jednemu psu ponury A więc no, wada mi nie odpowiada Nawet gdy to hip hopu zasada O stóp mych pada, jak drobnie kupuje psa Jeśli chcesz to kup